Na stanowisku Unia Group, zaraz przy głównym pasie na Bednarach, moją uwagę zwrócił ciągnik z opryskiwaczem, ale nie tylko z opryskiwaczem, bo również ze zbiornikiem zaczepionym z przodu. I to chyba zbiornikiem dosyć dużym, bo mieszczącym ponad tonę. Nie widziałam jeszcze wcześniej te, tego typu rozwiązania. Czy to Wasz pomysł? Tak, od tego roku oferujemy klientom zbiornik, przedni zbiornik zawieszany front o pojemności 1200 litrów. Dodatkowo wyposażony jest zbiornik na czystą wodę o pojemności 120 litrów oraz zbiornik do mycia rąk o pojemności 20 litrów. Celem, że tak powiem, budowy tego zbiornika było to, żeby zrobić kompaktowy, praktycznie samojezdny opryskiwacz o pojemności ponad 2400 litrów, bo możemy mieć 1200 litrów z przodu i 1200 litrów z tyłu, także łącznie mamy 2400 litrów, co poprawia nam gdzieś tam wydajność. Z tyłu jest taki zwykły w cudzysłowie mówiąc opryskiwacz, ale jak one współpracują ze sobą? Czy to jest automatyka jakaś, jak ciecz roboczą przepompowujemy? Przedni opryskiwacz może być wyposażony w napęd pompy elektryczny. Jest to pompa o wydatku 35 litrów, Wtedy ona służy tylko i wyłącznie do mieszania cieczy roboczej w przednim zbiorniku. Natomiast opcjonalnie może być wyposażona w napęd pompy hydraulicznej. Jest to pompa o wydajności wtedy 85 litrów. Różnica jest taka, że jeśli mamy napęd pompy hydrauliczny, mamy możliwość sukcesywnego przepompowywania cieczy do tylnego zbiornika podczas pracy. Czyli takiego wyrównywania poziomu. Dokładnie. Bo z drugiej strony, żeby też nie było sytuacji takiej, że wypryskamy z tyłu y, całą ciecz roboczą, z przodu nam zostanie te, ta na 200, tak? Tak, dlatego mówię, napęd pompy elektryczny służy jako mieszadło tylko i wyłącznie i wtedy pracujemy tylko i wyłącznie y, cieczą, którą znajduje nam się w tylnym zbiorniku, y, natomiast jeśli ona nam się zacznie tam kończyć, musimy się zatrzymać przekręcić zawór i zasysać, zastać sieć, przepompować do tylnego zbiornika. Wtedy, no wiadomo, są jakieś przestoje w pracy, nie mamy tak wydajnego, że tak powiem, agregatu. Natomiast jeśli jest napęd pompy hydraulicznej, jak już wcześniej wspomniałem, sukcesywnie możemy uzupełniać tylny zbiornik. Po trochu. Tak jest. A to nie jedyny opruskiwacz, który tutaj na Waszym stanowisku, bo widzę jeszcze przyczepiane, większe, mniejsze. Którym szczególnie warto byłoby zainteresować naszych czytelników? To zależy, od, powiem, od wielkości struktury gospodarstwa. Jeśli tutaj już rozmawiamy o tym przednim zbiorniku i tylnym, jest to bardzo dobre rozwiązanie, rozwiązanie, które się sprawdza w dużych gospodarstwach, ale, że tak powiem, które pracują gdzieś tam na trudnym terenie bądź mają małe działki. No, maszyna jest bardziej zwrotna, a mimo tego e, może na jedno, jednorazowo opryskać od 12 tam nawet do 15 hektarów przy jednym tankowaniu. Wadą tego rozwiązania jest to, że no, musimy po prostu zaangażować troszeczkę większy ciągnik o mocy około 120 koni. No, w porównaniu z tymi ciągnikami, które jeżdżą po naszych gospodarstwach to jeszcze nie jest taki ogromny znowu. No, może nie, ale tak jak mówię, no, jeśli ktoś ma tam mniejsze gospodarstwo, czasem jest to jego główny ciągnik i, że tak powiem, będzie, będzie blokowany, jeśli taki zestaw sobie gdzieś tam zakupi. Natomiast ja bardzo polecam tutaj e, na nasze gospodarstwa e, model opryskiwacza plus, jest to model od 1200 litrów do 2500 litrów, e, kompaktowe rozwiązania, kompaktowa budowa. Tutaj przy 1200 litrów to mamy możliwość współpracowania jeszcze z ciągnikami, nawet i 50 koni, jeśli mamy w miarę płaski teren, także nie potrzebujemy, że tak powiem, dużego zapotrzebowania mocy. Możemy też wykorzystać nawet do tego opryskiwacza jakieś starsze ciągniki, bo... Praktycznie jeśli weźmiemy sobie e, asymetryczne rozkładanie belki, to potrzebujemy jedną parę wy, e, gniazd hydraulicznych do tego, aby służyć ten opryskiwacz. Nowością w tym roku jest plus, e, amortyzowana oś w opryskiwaczu plus. E, te, w tej klasie... Tutaj tych opryskiwaczy żaden producent krajowy czy zagraniczny tego nie oferuje. Nie? No, jeśli chodzi o amortyzowaną oś w ciągniku, to jest to zrozumiałe, ale w opryskiwaczu, który jest po prostu ciągnięty, jaki jest jakby cel, jaki jest sens tego rozwiązania? Coraz częściej rolnicy jeżdżą dalej na, na swoje pola. Kiedyś to były te pola w obrębie wsi jednej czy tam dwóch wsi, powiedzmy dojeżdżało się 2-3 kilometry. Natomiast w tej chwili jeżdżą i po kilkanaście, niektórzy i ponad 15 i 20 km, To wydłuża po prostu żywotność maszyny. Oprócz tego poprawia stabilizację całe, e, całej belki podczas pracy. Nie? Te drgania są tłumione, zbiornik po prostu też tak nie cierpi, bo nikt nie jeździ z pustym opryskiwaczem na pole, tylko zazwyczaj z pełnym. Mimo tego, że w instrukcji jest napisane, że powinniśmy opryskiwać, tankować na polu. Każdy producent tak zaleca, ale wiadomo, że każdy jeździ z opryskiwaczem pełnym. Nie? Nowością jeszcze mamy w tym roku też Europę XL. Tutaj mamy belki już w tej chwili do 30 metrów. Belka składana też, budowa opryskiwacza. Celem było, żeby opryskiwacz był o budowie kompaktowej, czyli nie był za wysoki ani za długi. Pojemności tutaj mamy od 3 do 4 tysięcy litrów. Eee, bardzo jest fajnie, bo mo możemy kupić jedną maszynę, a praktycznie jeśli mamy technologię w gospodarstwie 3,4 metrową albo wykorzystać ją wspólnie z sąsiadem, bo belki mamy tak skonstruowane, że pasują powiedzmy na technologię 3,4 metrową. Czyli jeśli mamy belkę na przykład 28 metrów, mamy R-system i możemy pracować na szerokości 21 metrów, co jest na przykład przy technologii, bardzo dobrze się sprawdza przy technologii 3 metrowej, bo nie zaczynamy ani od połowy siewów, tylko jedziemy zawsze pełną szerokością agregatu. Do tego w, w tym roku też w, do Europy wprowadziliśmy system EDS, czyli system recyrkulacji cieczy. Myśmy go mieli już wcześniej w Europie premium. Co nam daje? Jest to stałe ciśnienie na całej szerokości belki. Podczas rusza, ruszania oprysku mamy na, w każdej dyszy jednakowe ciśnienie. Oprócz tego najważniejszą zaletą jest to, że Mamy, wykonujemy oprysk z dokładnością do jednego rozbylacza. Tak jak tutaj nawet wczoraj rozmawiałem z rolnikiem, który ma, gospodarstwo mówi, że na dopłatach składa 100 hektarów na przykład, to mówi, że środków kupuje na 108, czy tam chemii, czy, czy RSM-u, bo jednak nie jesteśmy w stanie tak precyzyjnie wykonać sami oprysku. Nie? No, oczywiście ten opryskiwacz musi w tym momencie pracować z GPS-em, ale mamy te oszczędności rzędu 8%. Wiadomo, że przy pełnej technologii w tej chwili jest to koszt około 1500 zł na hektar, czyli taki system na gospodarstwie z 2-hektarowym nam się zwraca po, po dwóch latach praktycznie. Nie?